Jakoż daleko więcej ojciec wasz niebieski da ducha świętego tym, którzy go oni proszą. Wtedy wyganiał diabła, który był niemy. I stało się, gdy wyszedł on diabeł, przemówił niemy i dziwował się lud. Ale niektórzy z nich mówili, Przez Belzebuba książęcia diabelskiego wygania diabły.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 Jeśli ja przez Belzebuba wyganiam diabły. A jeśliś ja przez Belzebuba wyganiam diabły, synowie wasi przez kogoś wyganiają? Przecież oni będą sędziami waszymi. Ale jeśliś ja palcem Bożym wyganiam diabły, zaisteć przyszło do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże pałacu swego, w pokoju są majątności jego.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 Mężowie niniwscy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go przeto, że pokutowali nakazanie jonaszowe, a oto tu więcej, niżeli jonasz. A nikt świecę zapaliwszy nie stawia jej w skrytości, ani pod korzec, ale na świecznik, aby ci, którzy wchodzą w światło widzieli. Świecą ciała jest oko,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 Kupka i misy, ohędarzacie, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest drapiestwa i złości. Szaleni, i zaż ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił też tego, co jest wewnątrz? Wszakże i z tego, co jest wewnątrz, dawajcie ja jałmużnę, a oto wszystkie rzeczy będą wam czyste.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 Boście jako groby, których nie widać, a ludzie, którzy chodząc po nich, nie wiedzą o nich. Odpowiadając, niektóry z zakonników rzekł mu, nauczycielu, to mówiąc i nas hanibisz. A on rzekł, i wam zakonnikom biada, albowiem obciążacie ludzi brzemiony nieznośnymi,